Nic za poklas, niepodległy, na twój rozkaz tylko jeden, na drogowska z w stół, jest mi posta, dwa zakręty będzie prosta, muszę dostać, będzie prosta, muszę dostać, kurwo poszła, kurwo poszła, dostać, kurwo poszła, kurwo poszła, metamori, kurwa trupie, się teraz, euforii, mój kwiat koli, Ja to róża, grzmąca burza Gdzie ma stróża? Tam gdzie noża Tak by się trwał Bo się pożar, tu uważaj, tu jest groza, A dla braci, nieśmiertelność, który której nigdy się nie straci Który nigdy się nie straci Teraz powiem ci ziomu, już mam to pierwszy pow By być wolnym jak zwierzę, się nie w do rogu Bez dla wrogów, biorę w meli do rogu Więc się z tym biewa na łajzo, najlepiej już połud Ile mam energii, siły, tyle nasze Abastanik, telebrytów, z skutasa Moje hity, to jest typ dla trupów Porwały dół serca nie żądały okupu Ano braci, nieśmiertelność, wierność, której, której nigdy się nie, nie straci Której nigdy się nie straci On może zabić ludzi